Program Trzeci Polskiego Radia Środa, 1 kwietnia minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trójka kończy dzisiaj 64 lata. Na początek o tym, co jeszcze przygotowaliśmy z tej okazji. Od jutra minimalne podwyżki na stacjach benzynowych. Minister Energii ustalił nowe ceny. Schronisko w Dolnie Pięciu Stawów, pod śniegiem. Wszystkie szlaki do niego prowadzące są zasypane. Trójka kończy 64 lata. Właśnie zakończyło się specjalne wydanie popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. To była audycja w stylu analogowym, jak 100 lat temu. Była muzyka na żywo, relacje bez taśmy i dużo dobrej zabawy. Wszystko cały czas przy włączonym mikrofonie. Proszę o uroczysty jingle numer 1. Prób nie było końca. To Michał Matus na kilka minut przed startem audycji. Ty wiesz, gdzie powinna siedzieć? Ja nie wiem, gdzie powinienem siedzieć. Ja nie wiem, czy nie byłoby logicznie tutaj. Wydawca Michał Jędrkowiak trochę panikował. Przed 16 Michał Matus był już w studiu. W audycji czwarta jeden serwis Sport Pogoda, czwarta siedem. Moja gadająca głowa. Czwarta osiem, gość uroczysty, potem pieśnik, grafianisty. Przed piątą dwa odczyty, a w całym programie zupełnie żadnej ani jednej płyty. Audycja wystartowała. Dobrze, zaskakująco dobrze. Udaje nam się nawet trzymać czasu. I właśnie muszę iść pilnować tego czasu. W studiu pojawił się pierwszy gość, Marek Niedźwiecki. Radio ciągle istnieje, ciągle nadaje i ciągle ma coś do powiedzenia. To, to jest bardzo istotne. Człowiek jest najistotniejszy. To jest to, co miejmy nadzieję się nie zmieni. Monika Gosławska, Trójka, Polskie Radio. Dodajmy, że teraz w studiu Agnieszki Osieckiej rozpoczyna się koncert. Na trójkowej scenie wystąpią m.in. Andrzej Dąbrowski, Kasia Stankiewicz, Kasia Lińs, Waluś Kraska Kryzys oraz Metro. Wydarzenie jest transmitowane na naszej antenie, a także na streamingu wideo, na stronie internetowej oraz w kanale YouTube. Po zakończeniu koncertu Radiowa Trójka zaprasza na audycję specjalną z udziałem urodzinowych gości. Jutro benzyna 95 na polskich stacjach benzynowych będzie kosztowała maksymalnie 6 zł i 23 grosze za litr, a olej napędowy 7 zł i 65 groszy. Zgodnie z rządowym mechanizmem CPN, czyli ceny paliwa niżej, maksymalny koszt paliw na stacjach ustala codziennie minister energii.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 Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek apeluje do prezydenta, aby odebrał przysięgę od wszystkich nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jak powiedział, Polacy oczekują spokoju i silnego państwa. Dwoje z sześciorga sędziów złożyło ślubowanie w obecności prezydenta Karola Wrockiego. Minister Waldemar Żurek zaznaczył, że ślubowanie składa się wobec głowy państwa. Przypomniał, że sędziowie zostali prawidłowo wybrani przez Sejm. Jeśli prezydent nie odbierze ślubowania od pozostałej czwórki, to znajdzie się inny sposób, aby sędziowie mogli rozpocząć sprawowanie urzędu, powiedział.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 Zaproszenie do Połacu Prezydenckiego otrzymało dwoje z sześciorga sędziów, Magdalena Będkowska oraz Dariusz Szostek, którzy złożyli dzisiaj ślubowanie. Pozostali czekają na zaproszenie. Sojusz północnoatlantycki jest solidny, ale nie może działać w cieśninie Ormus. Tak przedstawiciele Francji odpowiadają na zarzuty prezydenta USA dotyczące niewystarczającego zaangażowania sojuszników w konflikt na Bliskim Wschodzie. Francuskie władze nie komentują na razie wprost słów Donalda Trumpa o możliwym wycofaniu się Amerykanów z NATO, ale podkreślają rosnącą nieprzewidywalność Waszyngtonu.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 Schronisko w Dolinie Pięciu Stawów Polskich w Tatrach odcięte od świata. W górach obowiązuje czwarty stopień zagrożenia lawinowego. Turyści w schronisku są bezpieczni, mają zapasy żywności.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 Otwarte. To nie pierwsza taka sytuacja. W 2019 roku, gdy warunki długo się nie poprawiały, część turystów została zabrana ze schroniska śmigłowcem Topru. Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Najlepiej oddycha się na południu Polski. Około 25% energii w krajowym systemie pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. Nie ma ograniczeń w korzystaniu z urządzeń elektrycznych. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Sport i Dariusz Urbanowicz. Rzadko zajmujemy się plotkami, no ale w końcu jest ktoś, kto jest na pierwszym planie, jeśli chodzi o wybór Igi Świątek na trenera. Francisco Roik zakończył współpracę z Dziewaniem Peci Pericardem. No i wszystko wskazuje na to, że właśnie on będzie trenerem Igi czy to prawda? To się jeszcze okaże, bo to, tak jak mówię, plotka. Wciąż rozbrzmiewają echa wczorajszej porażki reprezentacji polskiej w piłce nożnej ze Szwedami 2-3. Tym razem straciliśmy e, szansę na udział w Mundialu na poważnie. Obrońca Jan Bednarek w punkt. No niestety, no bardzo, bardzo, bardzo to boli. Wydaje mi się, że wszystkich nas dookoła, bo, bo to był dobry mecz w naszym wykonaniu, a, a, a wracamy z niczym i niestety nie będzie nam na Mundialu. Wturował mu Jakub Kamiński.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 Nasza gra zaskoczyła zespół gospodarzy, ale jeśli w pewnych sytuacjach sam prowokujesz straty bramek, to nie jest tak prosto później odrabiać straty. Zrobiliśmy to dwa razy, No, ale w końcówce meczu trybuny poniosły gospodarzy i można powiedzieć, że wcisnęli piłkę na 3-2, chociaż w żadnym momencie się na to nie zanosiło. Marnym pocieszeniem dla nas jest to, że również po raz trzeci z rzędu zresztą na finał Pucharu Świata nie wybiorą się Włosi. Przegrali po rzutach karnych z Bośniakami. Włoch Filip Pogana wygrał Monument Kolarski i Dwarzdorf Landeren, czyli Walońską Strzałę. Kamil Majszczak odpadł w drugiej rundzie turnieju ATP 250 w Marrakeszu. Sposób na najwyżej notowanego na listach światowych polskiego tenisistę znalazł argentyńczyk Marco Trungeliti. 6-7 i 3-6 w ćwierćfinale turnieju deblowego. Natomiast zagra Filip Pieczonka, który w spotkaniu pierwszej rundy grał z Marokańczykiem, Junesem Lalami i La Russi i pokonali Monakijczyka Ugonysa i Francuza Eduarda Roger Velesina. 7-5 i 6-3. Rekord w NBA Lebron James poprawił wynik Karima Abdul-Jabara w łącznej liczbie wygranych meczów. 41-letni gwiazdor Lakers mający za sobą 23 lata gry w najlepszej koszykarskiej lidze świata odniósł zwycięstwo numer 1229. A jego Lakersi pokonali kawaliersów 127 do 113. Sport w trójce wróci na antenę chwilę po 21. Do końca dnia pogodnie, ale na wschodzie więcej chmur i tam może padać deszcze w górach śnieg i też porywisty wiatr. Od 2 stopni na podchalu do 7 nad Zatoką Gdańską i 12 w centrum oraz na Dolnym Śląsku. Ogłoszenie społeczne 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.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 Żegnamy reklamy. 64. Urodziny Trójki. Kocha, lubi, szanuje, kocha. Już 14 minut po godzinie 18:00. Ustawiony konkurs piosenki. Przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie w studiu rzeczywiście imienia Agnieszki Osieckiej. Witamy wszystkich, którzy są z nami w studiu, ale witamy także, a może przede wszystkim tych wszystkich, których nie widzimy, ale czujemy ich obecność i ona jest dla nas bardzo ważna, naszych słuchaczy i nasze słuchaczki, którzy nas słuchają, ale może też tych, którzy nas oglądają, więc machamy do Was, bo oczywiście cały nasz koncert, tak, pokażmy się i dajmy się usłyszeć jest transmitowany na antenie, transmitowany na naszej stronie internetowej i na kanale YouTube, więc jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, to ma ostatnią szansę, aby się przełączyć, bo to, co się będzie działo na tej scenie jest warte wszelkich zmysłów. A te słowa powiedziała szefowa trójki Agnieszka Szydłowska. I Michał Nogaś, dobry wieczór. Kłaniamy się bardzo serdecznie i zapraszamy na już ten dżingiel słyszeliśmy, ustawiony konkurs piosenki, ale zanim on się rozpocznie i pojawi się prawdziwy prowadzący z prawdziwego zdarzenia i rozdania. Naprawdę dowcipny. Tak, wyględny też bardzo. Esteta mikrofonu. To chcemy tylko dwa zdania powiedzieć. Po pierwsze słyszałem ten śmiech, pozdrawiamy. Witamy bardzo serdecznie wszystkich obecnych tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, byłych i obecnych pracowników e, Trójki. Nasze koleżanki i kolegów, nasze były szefostwo reprezentowane w tym roku przez Michała Olszańskiego i słuchaczy, którzy są z nami. A jednak zaryzykuję żart, Trójka ma długą historię, 64 lata, więc co rok możemy reprezentować szefostwo innym szefem. A było ich wielką. Tak. E, I chcemy jeszcze powiedzieć, że oczywiście tradycyjnie zapraszamy do trójki. Nasza wiosenna ramówka się rozpędziła. Mamy znów na antenie mnóstwo cudownych głosów, także te, które powróciły i są także dzisiaj wśród nas. Jednego na pewno Państwo rozpoznają. Siedzi gdzieś tutaj w okolicach pierwszego rzędu. Zajmuje się muzyką, ale polecamy wszystkie nasze programy. Gramy 24 na dobę i bardzo się cieszymy, że Państwo do nas wrócili i z nami są. I... Tak, bardzo dziękujemy. I naprawdę idziemy już w stronę świętowania naszych urodzin muzycznie, ale nie mogę nie powiedzieć o tym, co się wydarzyło przez ostatnie dwie godziny. A tak naprawdę, czego doświadczamy tutaj w Trójce przez z górą już dwa lata, ale widzieliśmy na własne oczy 22 marca, kiedy zorganizowaliśmy po wielu latach przerwy, Dzień Otwarty i zobaczyliśmy, że to, co nam się z pewnością przez te dwa lata udało, to zbudować na nowo zespół Trójki. Więc chciałam powiedzieć, że ten koncert jest także w Dziękowaniu za Waszą pracę, za pracę tego zespołu, który musiał się wiele nauczyć. Często to były trudne momenty. Mam nadzieję, że częściej wspaniałe i dziękuję też za to, co się wydarzyło między 16 a 18, bo to właśnie zespół zespołowo próbował się wczuć w radio powstające w tak wielkich ograniczeniach jak mikrofon i studio, ale bez ograniczeń, bo z wyobraźnią. Zrobiliście to wspaniale, więc także pod Waszym adresem kierujemy podziękowania i ten koncert jest dla naszych wszystkich słuchaczy słuchaczek dla tych, którzy kochają radio, kochają muzykę. Jest także dzięki artystom, którzy zgodzili się przyjąć nasze zaproszenie i bardzo się cieszymy, że będzie to przekrój artystów taki, jak, jaka jest trójka. Że nieważne są gatunki, nieważne jest to, jaką się ma publiczność na co dzień, ważne jest to, że trójka łączy i trójka łączy kochając muzykę. I naprawdę już teraz ostatnie słowo. Chciałam powiedzieć, że jest nam niezwykle miło, że od pierwszych w naszej historii urodzin które mogliśmy zorganizować, czyli od roku 2024. Partnerem naszych urodzin, e, dzięki któremu możemy spełniać różne naprawdę szalone pomysły jest Natur, Produkt zdrowic. Poproszę o klaski. I Bardzo dziękujemy. Dziękuję. I prosimy o więcej. I prosimy o więcej. To już trzeci raz i mam nadzieję, że... Tak? Że już kończymy teraz przemowę. Zapowiadając wspólnie człowieka, który przejmie scenę i Przeniesiemy się do lat dawnych, do czasów obecnych i do przyszłych, bo on zawsze jest przy Myśliwieckiej, prawda? To co, na trzy, cztery? Na trzy, 4, Artur Andrus! <głos> Dobry wieczór. Proszę Państwa, informacja dla tych, którzy tego nie widzieli. To musi być bardzo poważna sprawa, skoro Agnieszka Szydłowska w cekinach, a Michał Nogaś w garniturze. Nie ma żartów. Proszę oglądać ten program w internecie, bo być może pod koniec te role się odwrócą i to Michał wyjdzie w cekinach, a Agnieszka w garniturze. Proszę Państwa, ja też nie ukrywam, że troszkę się zastanawiam z jakiego powodu ja zostałem e, poproszony o prowadzenie tego koncertu z okazji stulecia e, nadawania, ale po prostu coraz bardziej jestem wiarygodny prawdopodobnie i ja myślę sobie, że oni myślą już takimi kategoriami, że jeszcze dwa, trzy lata będzie można ogłosić konkurs taki fotograficzny na podstawie siwizny pana Andrusa Rozpoznaj, które to były urodziny, w 1927 roku na przykład już prowadził. To nie jest tak do końca, że w 1927 prowadziłem, ale cieszę się, że po raz kolejny mogę być tutaj na urodzinach trójki i e, kilka słów wyjaśnienia, jeżeli chodzi o ten ustawiony konkurs piosenki. E, doszliśmy do wniosku, że konkurs to jest w ogóle tak atrakcyjna forma, że trzeba z tej formy korzystać, ale z drugiej strony nie mamy ochoty, żeby goście, którzy się tutaj pojawią na scenie, jakkolwiek ze sobą rywalizowali. Także wyniki są już znane, wiadomo kto wygrał, nie będziemy żadnych nerwów tutaj wprowadzać. Oni mają po prostu tylko wyjść tutaj na scenę i dobrze się czuć i Państwo też się z nimi będą dobrze czuć. I żeby to nastąpiło, żeby Państwo od razu się dobrze poczuli w swoim towarzystwie, ja przeprowadzam od jakiegoś czasu pewne, pewien eksperyment taki estradowy i teraz Państwa o to poproszę. Rozejrzyjcie się wokół siebie i wypatrzcie najbliżej siedzącą, ale obcą Wam osobę, kogoś, kogo nie znacie. Przypadkiem, ja wiem, że tutaj dużo znajomych, ale wypatrzcie sobie kogoś, uwaga, i na moje trzy 4 do do tej osoby, najbliżej siedzącej jeszcze wam obcej, z taką samą intonacją, jak ja to zrobię, powiecie nie piszesz, nie dzwonisz. Uwaga, proszę się rozejrzeć. Trzy, cztery. Macie nowych znajomych, korzystajcie z tych znajomości. Jak będziecie stąd wychodzili, powiedzcie napisz, zadzwoń. Niech to się rozwija. Proszę państwa, no to... zaczynajmy, bo jest takie niebezpieczne zjawisko u prezenterów radiowych. Sam go parę razy doświadczyłem, że tak człowiekowi dobrze idzie, że żal skończyć, prawda? I żal kogoś innego zaprosić na scenę, ale wiem, jaka jest moja rola tutaj. Mam przede wszystkim przedstawiać głównych bohaterów tego wieczoru, wspaniałych artystów zaprzyjaźnionych z trójką i mam spowodować, żeby każdego i każdą z nich witali Państwo historycznymi oklaskami, bo tak się z nimi umówiliśmy. Panie, panowie, Kasia Stankiewicz... Dobry wieczór. Kasiu, zanim zaśpiewasz to, co masz do zaśpiewania, muszę cię zapytać, a właściwie chcę cię zapytać o e, twoje trójkowe wspomnienia, skojarzenia, taką twoją trójkową historię. Trójka to jest całe moje dzieciństwo i audycje z Markiem Niedźwieckim, których, które, którego nagrywałam na kasetę na Grundiga. I to była moja pierwsza edukacja muzyczna, niewątpliwie. A potem z tego radia słuchałam ciągle Orła, no tak było. Ale, ale dzisiaj usłyszymy coś innego, prawda? Tak, dzisiaj usłyszymy coś innego, to będzie trochę odległe od zoologii. Nawet bardzo. Znaczy bliżej człowieka nawet bym powiedziała. Utwór nosi tytuł Cztery Ręce i tak zastanawiałem się, pomyślałem sobie, że cię zapytam, czy to jest twoja odpowiedź na utwór Dwa serduszka, cztery oczy. No już ci mówię. To jest tak, że jak cztery ręce dziawniesz na pół, to już masz zaczątek dwóch nowych osobowości. Aha. Dwa serduszka, jednemu jeden, drugi drugie, cztery oczy, tu i tu, a jeszcze do tego dorzucę, że dawno temu pani Sipińska zdaje się miała taką piosenkę Tysiąc pi pięknych dziewcząt i całą resztę sobie weźmiemy z tych tysiąca pięknych dziewcząt i mamy całkiem dobre... Dwie postacie. No i też błyskawiczną lekcję anatomii błyskawiczną Państwo mieli dzięki Kasi. No to teraz Kasia na rozpoczęcie naszego konkursu śpiewa. Kasia Stankiewicz, cztery ręce. Dziękuję. nie rozumiem kryję oczy chowam twarz przed natłokiem biegnących na mnie obrazów ciemnych z gazet mam Wszelkie Kasia Stankiewicz, Kasia Stankiewicz, na rozpoczęcie naszego koncertu. Proszę Państwa, ja wyjaśnię może skąd to moje pytanie o piosenkę Dwa serduszka, cztery oczy, bo znalazłem się w takim momencie życia, że ja zacząłem sobie pisać własną wersję tej piosenki. Ona się zaczyna tak. Dwa serduszka, cztery oczy, oj, oj, oj co płakały we dnie, w nocy, oj”. oj, oj. Serce boli, oczy bolą, okulista i kardiolog, okulista i kardiolog. Dalszego ciągu nie będzie, bo straszny jest naprawdę. Państwo wiedzą, że ten koncert jest koncertem Przyjaciół Trójki i to będzie właściwie takie, taka kumulacja Przyjaciół Trójki w tym utworze, który, który Państwo za chwilę usłyszą, bowiem...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 spokojnie Panie Andrzeju to zasugerowałem, że mógł Pan w tym studiu bywać, czy Pan kojarzy dokładnie, kiedy Pan pierwszy raz się w tym studiu pojawił, kiedy Pan tutaj przyszedł? No, z datami to już w moim wieku są problemy, ale oczywiście, te pamiętam Kiedy to było? No to była właśnie piosenka Zielonomi, nagrana w tym studiu, a potem do zakochania jeden krok Także wiele jazzowych utworów mm -hmm. z najlepszymi polskimi jazzmenami. No to to minuty, minuty, minuty tych nagrań. A w ogóle jeszcze mam sentymentalne wspomnienie, bo prowadziłem tu e, audycję 3 jazzu. Robiłem i z, z wokalistyką na ty. na ty też takie były programy. Było przeszło i w porządku. I, a najbardziej w porządku, że pan jest z nami dzisiaj i jest pan w tym koncercie, no to ta bardzo trójkowa piosenka, proszę państwa. Andrzej Dąbrowski. To znaczy piosenka nazywa się zielony! A w kominie szorą! Wiatr do wtóru, a na chmurze pal do rana A pogoda rozśpiewana Zielono mi i spokojnie Zielono mi Bo dłonie masz, jak konwalje Noc pachnie na... rozśpiewana a na chmurza, do gata, właściwa, i wie, że my mamy się ku sobie zielono mi, śma dową gdy twoja dłoń przy mojej śpi niby o. Się zły. A pogoda wielki a na chmurze Pandorana Gada woda i sitowie, że my mamy się ku sobie Gada woda i wielki Dziękuję. I to by było na tyle, jak mówiła Jan Padeusz Stanisławski. Andrzej Dąbrowski. Szanowni Państwo, te oklaski mogą jeszcze trochę potrwać, ponieważ ja teraz przedstawię Państwu muzyków, którzy dzisiaj będą towarzyszyli artystom i już towarzyszą w tym koncercie. Na fortepianie i instrumentach klawiszowych gra Marcin Cichocki. Na perkusji Karol Domański. Na gitarach Krzysztof Łochowicz. A oni wszyscy pod kierunkiem kierownika dyrektora dzisiejszego e, przedsięwzięcia, dyrektora muzycznego, Łukasz Borowiecki. Na kontrabasie i na gitarze. Basy. Proszę Państwa, ja też wiem, że teraz współczesne konkursy nie mogą się obyć bez żadnych tak zwanych SMS-ów, jakichś tego typu e, prób komunikacji. To informacja dla słuchaczy. Jeżeli Państwo chcą wysłać SMS, proszę wysłać pod dowolny numer telefonu. SMS i właściwie, nie wiem, z hasłem lubię trójka na przykład, ale pomyślałem sobie, że od słuchaczy trójki można trochę więcej wymagać, dlatego proszę wysłać pod dowolny numer SMS-a, e, jaki Państwo sobie wybiorą. E, SMS o treści, bardzo lubię radiową trójkę, a na jej 64. urodziny życzę pomyślności w życiu prywatnym i osobistym. Coś takiego i zobaczymy, ile takich SMS-ów rozejdzie się po Polsce na te urodziny trójki. A ja na scenę zaproszę teraz witaną przez z Państwa historycznymi oklaskami, bo tak się umówiliśmy, Reni Dobry wieczór. Teraz sprawdzimy, czy Państwo spodziewają się, jaką piosenkę Państwo usłyszą w wykonaniu Reni Bardzo proszę, są jakieś propozycje? Proszę się nie krępować, proszę, ale nie ci, którzy znają scenariusz, tylko ktoś, kto nie zna. Kiedyś się znajdę, tak publiczność krzyknęła. Zakręcona, tak publiczność krzyknęła. Ja też myślałam, że zaśpiewam tę piosenkę, byłam prawie, że pewna, ale kierownik muzyczny, pan Łukasz, powiedział, a może stylo? I to jest piosenka, wyjaśnijmy, tak bo e, Stilo może się różnie kojarzyć z marką samochodu na przykład, ale... Również. Podobno też jest Stilo we Włoszech, ale jeszcze nie byłam. Ale byłam w Stilo nad naszym Bałtykiem koło Sasina i byłam w bardzo deszczowy, zimny dzień. Mhm. I to jest to wspomnienie. Rozumiem, że zamierza pani stworzyć deszczowy, zimny klimat. E, w Postaram tej... się. Mhm. E, ale zobaczymy. Z drugiej strony chciałabym, żeby było nam tak ciepło na sercu. Tutaj jest w ogóle dosyć ciepło w tym pomieszczeniu, także już mamy początek dobry. Też zapytam o te trójkowe skojarzenia, o trójkowe wspomnienia. Również moje dzieciństwo y, prowadziłam y, bardzo szczegółowo notatki w zeszycie, y, gdzie pisałam prawdopodobnie fonetycznie y, utwory, które i nazwy zespołów, które słuchałam. Również brałam te zeszyt do kąpieli, do łazienki. Może moja mama potwierdzi. Ale I, dlaczego? Żeby nie opuścić żadnego utworu, bo kiedy mamę poprosiłam, żeby zapisała za mnie to już było tak fonetycznie napisane, że nie mogłam się rozczytać, co to za utwór. Więc brałam radio ze sobą e, do kąpieli i notatki. A to nie można się było wykąpać po? <śla> Ale to już bym mogła tak przysnąć. Mhm. A takie moje drugie, m, taka, takie wspomnienie to, że moja piosenka Kiedyś Cię znajdę była przez pięć tygodni na pierwszym miejscu listy przebojów i nic mi nie było o tym wiadomo, bo wtedy jeszcze internet raczkował. Ja w piątki grałam koncerty i któregoś razu poszłam do dentysty i na fotelu pan dentysta złożył mi gratulacje i wtedy naprawdę mnie rozbolały zęby, bo ominęło mnie coś epickiego. Czyli, czyli Reni Jusis dowiedziała się o swoim sukcesie na liście przebojów trójki u dentysty, tak? Tak. To w ogóle no, gratulacje dla dentysty przede wszystkim, że Rzeczywiście u niego zawsze słuchamy trójki. To jeszcze to się powinno tak pięknie skończyć, że to taka puenta powinna być, że to była leczona trójka. Akurat, także... I już byśmy być mieli może. piękną historię. Także. No dobrze, parę faktów ustaliliśmy. Wspomnienia trójkowe zostały Państwu przedstawione. A teraz ta piosenka wystawiona do dzisiejszego konkursu przed Państwem Reniusis. Dziękuję. Szarpie wiatr, weź mnie do stilo. Chcę to poczuć jeszcze raz. Nie do stilo. nie zatrzymuj się na krok. Weź mnie do stilo, Proszę we. Love Państwa, nikt mnie do tego nie upoważniał, ale też nikt mi tego nie zabronił. To skorzystam z okazji do prezentacji własnych utworów poetyckich w czasie tego spotkania. I tak sobie pomyślałem, że to będzie jak najbardziej na miejscu, ponieważ Reni e, przedstawiła Państwu historię takiego uczucia, które zrodziło się nad morzem i w, chłodnym, w chłodnych warunkach. To ja zaprezentuję coś, co mi się zrodziło e, e, po przeciwnej stronie naszego kraju. Ja ze swoim zespołem, ja mam taki zespół, z którym grywamy po sanatoriach, E, nazywamy się Demony Sanatorium w, w łagodniejszej wersji Bogowie Rehabilitacji. Jeżdżę, jeżdżę po takich miejscowościach wypoczynkowych i będąc w Krynicy Zdroju opowiadam Państwu prawdziwą historię. Kupiłem sobie dodatek do lokalnej gazety, w której były opisane atrakcje turystyczne Krynicy Zdroju. I czytam prawdziwą, e, prawdziwy cytat, e, przedstawiam z tej gazety. Źródełko miłości, tu można się zakochać. Źródło miłości znajduje się na trasie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na stokach Góry Parkowej. Ze źródełkiem wiąże się ciekawa legenda. Woda, która z niego wypływa to Szczawa. Zalecana jest w leczeniu chorób układu krążenia pokarmowego oraz w zaburzeniach centralnego układu nerwowego. Źródełko miłości, przypomnę. Legenda głosi, że kto napije się wody z tego źródełka w najbliższym czasie zakocha się. Jak ja coś takiego przeczytałem w tej lokalnej gazecie, od razu mi się e, nasunęła myśl na taki wiersz. Piję też szczawę trzeci tydzień i spostrzeżenia takie mam, że mi w miłości kiepsko idzie, bo ciągle jestem sam. I wracam do pustego łóżka, piję, a się nie zjawia miłość. Była tu jednak kuracjuszka, ale nie zaiskrzyło. Nadzieję już powoli tracę, po cztery litry dziennie chlipię. Raz się pojawił jakiś facet, ale nie byłem w jego typie. Jutro już wracam do Wrocławia, mam jeszcze jedno spostrzeżenie. Miłość co prawda się nie zjawia, ale poprawia się trawienie. Można, można połączyć jedno z drugim. jak Państwo zauważyli, sporo utworów w tym konkursie dzisiaj dotyczy miłości, ale może nie wszystkie tak ekstremalne jak ta przedstawiona w moim wierszu. To nie było moje ostatnie e, słowo poetyckie w czasie dzisiejszego wieczoru. Trudno, następnym razem wybiorę sobie innego prowadzącego. Teraz, Szanowni Państwo, przypominając o konwencji, że witamy każdą artystkę, każdego artystę i każdy zespół historycznymi oklaskami, zapraszam na scenę Basię Wrońską. Dobry wieczór. Służby informacyjne programu trzeciego przygotowały mi takie materiały na Pani temat i między innymi to są cytaty z rozmów, które odbyły się tutaj na, na antenie trójki. Jest coś takiego. W tej, w tej, informacji. Trójka była obecna w jej życiu od zawsze. Jak sama wspominała w audycji Rezydencja, radio grało w jej domu od najmłodszych lat. Chciałbym, żebyśmy ustalili pojęcie najmłodsze lata. Najmłodsze lata? Yy, no to tak jak już kumałam, że to radio gra generalnie, mhm. to był rok osiemdziesiąty A wcześniej pani myślała, że co to gra? <młodze> No wcześniej mnie nie było jeszcze generalnie. Aha, tak, rozumiem. Czyli tak. od momentu urodzin już tak. Pani kumała, że to radio tak. gra. Dobrze. I jeszcze jest tutaj następujący opis. Nic więc dziwnego, że moment, w którym sama stanęła przed mikrofonem w studiu trójki, wiązał się z ogromnymi emocjami. Zapamiętała przede wszystkim zegar, który nieubłaganie odliczał czas do wejścia na żywo. Serwis, cisza i nagle zapala się czerwona lampka. Muszę zadać to pytanie. Często się Pani zapala czerwona lampka? <głos> znaczy teraz jest zapalona jakby co? <głos> Rzeczywiście. Jest zegar, wszystko się zgadza. Jakby cofam się w czasie. Czyli rozumiem, że mam nie gadać, tylko zejść Ach. i zostawić panią z zapaloną lampką i publiczną. Może lepiej tak, bo byliśmy umówieni na to, że będzie pan zadawał tak pytania, żebym ja była inteligentna, ale ewidentnie to nie idzie, więc Jak może to już nie? No, co przejdźmy do śpiewania. Ale przecież świetnie nam <śmiech> idzie. Także ta... Dobrze, ale przejdźmy do śpiewania, bo w tym, w tym celu się tutaj spotkaliśmy. Basia Wrońska przed Państwem. Dziękuję. Dobry czas, by zmieniać wszystko jeszcze raz I może się jeszcze zdarzyć Cud wielki, piękny plan Acz skóra ma coraz więcej plan Nieustraszeni do końca Nie oglądamy się wstecz W oczekiwaniu na happy Jasia Wrońska. Proszę Państwa, ten artysta, który teraz pojawi się na scenie, jest pewnym kłopotem dla prezenterów radiowych. Znaczy, nie on sam jako on, ale mm, pseudonim, którego używa. Jeżeli mnie internet nie myli, to to jest właśnie pseudonim. Zdaje się, że ma w ogóle kilka imion, kilka nazwisk. To się staje coraz popularniejsza metoda w naszym kraju na, na, na to, żeby się w ten sposób maskować, ale gdyby on używał imienia na przykład Tadeusz, to wiadomo byłoby, jak się do niego zwracać, panie Tadeuszu. Natomiast przed Państwem pojawi się teraz Waluś Kraksa Kryzys. I... Rozumiem, że mogę się do Pana zwracać per Panie Walusiu, tak? Tak, Panie Arturze. No to dobrze, no to przynajmniej to sobie ustaliliśmy. E, wśród informacji przygotowanych przez Służbę Informacyjną Programu Trzeciego Polskiego Radia jest taka, że e, Pana ostatnia płyta Tematy i Wariacje uplasowała się wśród dziesięciu najlepszych polskich płyt 2025 roku według redakcji Trójki. I teraz chciałbym, żeby Pan nam opowiedział, jak wyglądało świętowanie tego sukcesu. Aha. Właśnie niewiele pamiętam Aha. z tego procesu, mhm. aczkolwiek e, załóżmy, że dzisiaj sobie to odbiję, jako że urodziny trójki są nieco lepiej wyprawionym e, przyjęciem niż moja feta e, w związku z e, uplasowaniem się wśród dziesięciu? Tak, dziesięciu. Dziesięciu tak, tak. najpiękniejszych płyt. Bardzo mi z tym miło, no a właściwie najlepszych, dowiedziałem, dowiedziałem, najlepszych, się, najlepszych. dowiedziałem się o tym w tym momencie, więc jestem zaskoczony a. Tym, tym, tym pytaniem, to znaczy tym, tym, tym stwierdzeniem. Miło, fajnie. Wie pan, dzisiaj jest 1 kwietnia, także też... Nie, nie, nie, nie, nie, ale to jest poważna informacja, to jest poważna informacja. A to my na żywo jesteśmy. Tak i żartów sobie z takich rzeczy akurat nie robimy. Natomiast jeszcze wracając do hasła, o ile mnie internet nie myli, bo to coraz częściej trzeba używać takiego sformułowania. Ja znalazłem tam w tym internecie przy pana notce biograficznej i sprawdziłem, to nie dzisiaj było publikowane, więc chciałem sprawdzić. Część z jego utworów powstała w okresie, gdy pracował jako pasterz wypasający owce w Ojcowskim Parku Narodowym. To prawda. Internet nie kłamał tym razem. Mm -hmm. A które to utwory? Czy one tak tematycznie też związane były z tą czynnością? Czy... Szczerze powiedziawszy... Nie pamiętam. Nie pamiętam. <głos> <głos> tak. Jakoś mało zwierzęcych motywów pojawia się w mojej twórczości. Mm -hmm. <głos> Ale może o takich relacjach ojcowskich, to coś z tych owiec zaczerpnąłem, no bo byłem ich gospodarzem, ojcem, no to tak. Mogę teraz o nich pomyśleć na przykład, wykonując utwór, który nie ma nic wspólnego z nimi, ale spróbuję o nich pomyśleć. Tak. Coraz ciekawszą stronę idziemy, w ty Żal kończyć, żal koń... Ja właściwie pow... nie, nie wiem, czy muszę grać, możemy porozmawiać <głos> i... I wie, wie pan, że mnie też korci, żeby coś zaśpiewać, także to... Nie, nie, nie, aż tak to nie będziemy Państwu tego robili, inne są zasady w tym końcu. Tylko jeszcze mnie korci, żeby zapytać czy one te piosenki podczas wypasania powstawały raczej rano, czy raczej później? Raczej, raczej rano. Później, no miałem inne rzeczy do roboty, yy, ale szczerze powiedziawszy to nie pamiętam. Proszę Państwa, to ja muszę ostrzec, gdyby w trakcie utworu okazało się, że Waluś Kraksa-Kryzys nie pamięta tekstu utworu, który śpiewa, proszę się nie dziwić, to są pozostałości w wypasaniu owiec w Ojcowskim Parku Narodowym. Waluś kraksa Kryzys. Wino, hydroksyzyna Tak kończę wieczór i poranek zaczynam W momencie kiedy baraban nie wyrabia, to robię sobie przerwę i tym trzecim się zajadam Problemy do wyleczenia, ale temat niemożliwy, kiedy brak ubezpieczenia Wiadomo, że może być inaczej, ale nie chcę stracić życia kosztem nic niewartej pracy Nie pytaj mnie, dlaczego nie odzywam się Bo co Ci powiedzieć, że nie lubię być trzeźwy? Wszystko drażni, mam myśli rozbieżne Bo boję się, że umrę, kiedy zamknę oczy A przechodząc nad wiszą mam ochotę z mostu skoczyć Nie wiem od czego to wszystko się zaczęło Pewnie każdego kiedyś spotkało coś złego. Co jeśli jedna z takich chwil daje odpowiedź? Dlaczego dawniej byłem inny? Dlaczego dawniej byłem inny? Bardzo dziękuję. Teraz proszę sobie wyobrazić właśnie hala, owce się pasą i taka muzyka przy wypasaniu owiec. Ale e, proszę Państwa, ja powiedziałem na, na wstępie naszego spotkania, że e, będą, m, możemy już instalować się do kolejnego występu, zapraszam, zapraszam artystów na scenę, można już się przygotowywać. Natomiast ja powiedziałem w pewnym momencie, że utwory o miłości będą e, przeważały w naszym, e, w naszym koncercie, ale też i trudne sprawy trzeba poruszać. Ja chciałem teraz przedstawić taki najświeższy wiersz, który stworzyłem w ramach grupy poetyckiej, w której e, tworzę. To jest grupa poetycka PSJ, to jest od Poświatowska, Szymborska, ja. Koleżanki akurat trochę mniej były zaangażowane w tworzenie tej grupy, ale, ale też nie protestowały. I ja piszę te wiersze na podstawie czegoś, co znajduję w gazetach. I chciałem Państwu, to jest sprzed dwóch dni, e, dziennik łódzki, w którym znalazłem, no ja nie boję się takich trudnych tematów, kryminalnych tematów, tak, to trzeba o życiu prawdziwym pisać. Plantacja marihuany w centrum. Policjanci w mieszkaniu w centrum Łodzi wytropili i zlikwidowali profesjonalnie urządzoną plantację marihuany, która była sprytnie ukryta za garderobą. Stróże prawa przeszukali mieszkanie przy ulicy Sienkiewicza i znaleźli słoik z marihuaną. Jednak jej zapach był tak silny, że policjanci doszli do wniosku, że ów słoik to zaledwie czubek góry lodowej zajrzeli do garderoby, w której ich uwagę przykuł niewielki otwór w ścianie. Jeden z policjantów przecisnął się przez niego i wylądował w tajnym pokoju z plantacją. I to mnie zainspirowało do napisania takiej kryminalnej ballady. Szwagier wynajął pokoik ku pewnej starszej księgowej, ma na stoliku słoik, to czubek góry lodowej. Na klatce zaszczekał pies, szwagier otwiera mieszkanie, a tu policjant przeciska się przez niewielki otwór w ścianie i znalazł nie jeden blancik w, zdem w zdemaskowanej dziupli. To dobrze, że policjanci są niewysocy i szczupli. Kryminalna ballada. Trudne tematy też trzeba poruszać, nawet przy okazji urodzinowej. No a teraz, proszę